Witam Cię w Otchłani. Tak, witam. A więc trująca ja to nie substancja, spróbujmy tak Robiąc ten błąd zrobię krzyde, nas, sopie piekielne, nasienie rozrywa twój mózg Tak, Skup się No więc a, a, witam cię w na jaranej dymę. To właśnie teraz obrzucę cię czany plus do minusa Czyli wielka eksplozja, eksplozja twojego mózgu Eksplozja widzę, że kategorię się odmawiasz, mi tego nie masz wyjścia Musisz jarać nasz kolego No go. i co, w końcu się złamałeś swoją delikatną duszę Teraz mi no bo wciąż wciągasz i wciągasz i wciągasz ten dym Jarni sobie więcej, Poczułeś mój rytm Zabiorę cię ze sobą tam, gdzie jest kraina, która ostrożnie komórki mózgu nawycina I już zaczynasz czuć i tylko i wciąż tylko czuć to realne wymietwiące przenikające zło Twoje gorące puca oddychają płytko, ty nadal wciągasz dym i wciągasz go szybko Bo trująca substancja tkwi teraz w tobie, robiąc te błąd, zrobię krzyde sobie Piekielne nasienie rozrywa twój mózg nie ma ucieczki, musisz zostać tu Bo trująca substancja tkwi teraz w tobie Robiąc te błąd, zrobiłeś krzywdę sobie Piekielne nasienie rozrywa twój mózg Nie ma ucieczki, musisz zostać bo tu Bo trująca substancja tkwi teraz w tobie Robiąc ten błąd, zrobiłeś krzywdę sobie Siedzisz w pokoju, siedzisz w klatce Czujesz w nosie ból, wpijającą się agrafkę Gdy czarny twój pan nada ci mocy Twój mózg koszoleja Podczas tej nocy niekontrolowana grę to ja tobą opęta, dusza twoja jest, na zawsze już wyklęta! Więc ty, ty, ty, ty, który wchodzi żegna się z nadzieją, nie pomoże ci krzyżyk, nie pomoże ci Mary, a kontakt z Bogiem już dawno zerwałeś, to właśnie wtedy takie gówno się wiebałeś i przysiadły się do gry! Jesteś jedny z graczy satanistycznych, rozgrywki mi się wytłumaczy, pokażę tobie to piekielne sitko! Ty nadal wciągasz dym, wciągasz go szybko, bo trująca substancja tkwi teraz w tobie. Robiąc ten błąd, zrobiłeś krzywdę sobie, piekielne nasienie rozrywa twój mosk! Nie ma ucieczki, musisz zostać tu. Czujesz, czujesz, czy czujesz, czy czujesz to gówno, za które pokutujesz. Zostałeś objęty przez pana ciemności, to on sprawił, że nachodzą mędłości. Bo twoja kora mózgowa totalnie rozpierdolona i wściekła. szczurą jest agresja wyzwolona. Powodują przemianę twojego życia codziennego szła noc, noc szatana pierdolonego Opuszczasz klatkę, otwierasz drzwi Jesteś spragniony, chcesz być krwią upojony Chwytasz siekierę i ruszasz przed siebie Nawet wielki mistrz teraz boi się o ciebie I zabijasz swych rodziców w imieniu zła Ha ha ha, i zabijasz swych rodziców w imieniu zła To nie iluzja, nie iluzja zaczyna się numer dwa hmm, Potrująca substancja tkwi teraz w tobie Robiąc ten błąd zrobiłeś Krzywdę sobie, piekielne nasienie rozerwało ci mózg. Stąd nie ma ucieczki, dlatego zostałeś tu numer dwa! Nastąpi rozdział drugi twojej kuracji. Widzę na twój ciele smugi krwi, ściekającej na postawę klatki, w której stoi. Z głową swojej matki w ręku noi. Wciągasz nadal, wciągasz tędy. W twoim umyśle wciąż pulsuje ciężki ry. ciężki ry. Twa gra powoli już dobiega końca. Za parę sekund nie użysz już słońca. Bora za czyjęce pęce, już jesteś zaklepany, wylosowałeś zły żeton. Twe oczy najarane przybierają wąski kształt koloru czerwonego. Dowiedziałeś się, co masz zrobić, od pan. Swego, więc odrzucasz siekierę i sięgasz po nóż! Widzę już finisz, że on jest tuż toż! Zimne blady ostrze wnika w głębie twojego ciała, biedna dziecinka, a tak chciałem. Bo trująca substancja została już w tobie, robiąc ten błąd zrobiłeś krzywdę nie tylko sobie, bo piekielne nasienie rozerwało ci mózg, a teraz niech twój mózg opuści klatkę!